Kart historii Zagadkowe obiekty nad Feniks w amerykańskim stanie Arizona 22 kwietnia 2008 roku wieczorem nad miastem Feniks w amerykańskim stanie Arizona zaobserwowano dziwne światła. Pojawiły się na niebie, tworząc różne formacje. Świadkowie donieśli, że światła uformowały pionową linię, następnie ułożyły się w kształt diamentu, który poprzecił kształt litery U. Według świadków, światła poruszały się raz w jedną, raz w drugą stronę i w górę, zanim zniknęły jedno za drugim. Urzędnicy amerykańskiej administracji lotniczej przekazali serwisowi ABC15.com, że kontrolerzy ruchu powietrznego zwierzy kontrolnej Sky Harbor widzieli światła, ale nie zanotowali niczego na radarze, co znaczy, iż nie był to samolot. Urzędnik dowództwa północnoamerykańskiej obrony powietrznej powiedział, że sprawdzono w ich centrum dowodzenia, które monitoruje niebo, co wchodzi w ziemską atmosferę. Nie mają żadnych raportów mówiących, że cokolwiek weszło w przestrzeń powietrzną nad obszarem Phoenix. Rzecznik bazy sił powietrznych Luke Air Force powiedział serwisowi abc15.com, że wzór świateł nie jest charakterystyczny dla F-16, a światła te nie mają związku z samolotami z bazy. W tym czasie baza nie miała w powietrzu żadnych samolotów. Mieszkańcy Phoenix uchwycili światła w obiektywach kamer i udostępnili nagrania na łamach abc15.com. Według świadków, światła pojawiły się nad północnym Phoenix około godziny 20 wieczorem. Podobne zjawiska miały miejsce nad Phoenix dwukrotnie w 1997 i w 2007 roku. Na podstawie abc15.com Opracował Jury www.paranormalne.pl Czytał Ivelios